Słuchacie Wiki radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Kamila Śliwowskiego pod tytułem Dozwolony użytek edukacyjny kontra otwarte zasoby edukacyjne. Czy edukacja nie skończy, zamknięta w silosie spraw autorskich. Wystąpienie odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego CopyCamp. Zorganizowanej 1 października 2013 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Dzięki. Dobra, plus. Treszczenie mikrofonowego szkolenia z prawa autorskiego licencji ZCF 10 minut nie jest łatwe, ale spróbujmy. Na się dzień pracuję, Centrum Sprawiedliwości i Edukacji i edukacją Prawa i zajmuję się też Centrum Analizacji Prawa Autorskiego, ale dzisiaj chciałem powiedzieć mam o czymś trochę innym. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o wypadku o wypadku albo wręcz kursie zdarzeniowym do którego niebawem może dojść. Być może już do niego doszło tak naprawdę, bo wypadki, które zdarzają się w edukacji, widać dopiero po konsekwencjach upalu, po paru nastu latach od tego, kiedy się wydarzy. A ten wypadek z prawem autorskim dzieje się właśnie w edukacji. I na chwilę, jeżeli możecie sobie wyobrazić, co się dzieje w edukacji teraz, z pomnięciem problemów społeczno-ekonomicznych, nowej roli nauczyciela, zmieniającej się roli nauczyciela już demograficznego, to się sobie o tym, jak wygląda perspektywa na edukację, zwłaszcza jeśli chodzi o wdrażanie nowych technologii. Jesteśmy świadkami niesamowitego poligonu świadczonego, jaki zrobiliśmy sobie z edukacji, za to, żeby testować nowe technologie, wdrażając najróżniejsze programy. Do szkoły, ale również po to, żeby testować nowe kompetencje, jakie wymagamy od uczniów. Jeżeli przeanalizujecie sobie to, czego Unia Europejska wymaga, co 3-4 lata publikując nową strategię dotyczącą edukacji w Unii Europejskiej, w każdej z nich mamy nowe kompetencje, w których chcielibyśmy, żeby uczniowie osiągali te kompetencje po szkole, po to, żeby lepiej spełniać wymagania rynku pracy. Czyli tak naprawdę sam sprzęt jest tutaj tym polem eksperymentalnym, co do tego, co byśmy chcieli, żeby uczniowie potrafili po szkole. A to, czego chcemy, żeby potrafili po szkole, dotyczy niestety Rzeczywistością. Do tej pory edukacja ta przedinternetowa mogła się opierać łącznie na tym, co się dzieje w szkole, w bibliotece, na sali gimnastycznej i w domu podczas robienia pracowników. Dzisiaj edukacja tak naprawdę, przekracza jeszcze granice, nie tylko dlatego, że uczniowie sami to robią, że mają konta na mediach społecznościowych i wymieniają się pracami domowymi, ale też dlatego, że tego właśnie wymagamy wymagamy, nich, żeby stawali się autorami, że stawali się programistami, że stawali się aktywnymi użytkownikami tych rzeczy, z których korzystają już teraz, ponieważ te rzeczy mogą kształtować potem jako pracownicy najróżniejszych korporacji, jako programiści, jako e, ludzie siedzący za z tych najróżniejszych kreatywnych przemysłach. Także wymagamy od nich tak naprawdę tego, żeby zaczęli grać z rzeczywistością, e, ale jeżeli grają z tą rzeczywistością, to my niestety traktujemy ich trochę e, tu mam wstać. Okay. Teraz to nie mam Z jednej yeah. strony traktujemy ich uh, Klasycznie. I do tej pory e, bardzo mocno uważają, że edukacja jako proces zaplanowany kilkunastoletni, z e, całą podstawą programową, z bardzo dobrze wyczącą kadrą nauczycieli, jest w stanie wykształcić ludzi, którzy mają sobie e, racjonalnie oświeceniowo e, poradzić po tych kilkunastu latach z dowolnym e, problemem, więc pakujemy do tej otwartej głowy najróżniejsze rzeczy, to nowe kompetencje, korzystanie z nowych technologii, e, tylko że za każdym razem, kiedy ten proces przyspiesza, kiedy wymagamy od nich nowych kompetencji, bo wdrażamy nowy sprzęt do edukacji. Na przykład tablety, których rodzice jeszcze nie zakupili tym uczniom i nie posiadają tych komórki, mieszamy coraz bardziej proces, na którym tracimy kontrolę. Kiedy tracimy kontrolę nad jakimś procesem, ci uczniowie, którzy teoretycznie są w ramach sformalizowanego procesu bezpieczeństwa, który mają zapewnić bezpieczeństwo edukacji, zaczynają coraz bardziej przypominać się na praszcz do którego nawet ci, którzy proces edukacji konstruują, nie wiedzą do czego może wprowadzić. Dlaczego? Dlatego, że proces edukacji jest kształtowany w tym momencie bardzo mocno wyderwanie do prawa autorskiego od prawa autorskiego, które to bardzo szybko, jeden rok wstecz, rok temu zaliczył że niezły crash test z technologiami. Technologiami, tymi samymi, których wdrażanie do edukacji staje się coraz bardziej intensywnie. Tutaj zrobię krótki, e, krótką przerwę i porównamy coś z tez i e, System edukacji tak naprawdę, jak spojrzycie sobie chronologicznie, jest bardzo podobny do systemu prawa autorskiego. Jego główny masowy kształt uzyskaliśmy pod koniec XIX wieku. Podobnie z edukacji, podobnie w prawie autorskim. Bardzo intensywnie te systemy są reformowane pod koniec XX wieku. I zaczynają nabierać trochę innych form, które próbuje się coraz intensywniej pod koniec XX wieku dostosować do rzeczywistości. Ale tak naprawdę w XXI wieku. Tempo rzeczywistości szanują, że proces update'owania się co rok, a się nie szybciej. Nowe technologie, nowe rzeczy, które wymagamy od uczniów nowe rzeczy, które ci uczniowie robią, na latach takich, których nie przewidywali ci, którzy kształtują system edukacji. Więc słów, mamy jak najlepszy przypadek do tego, żeby e, te rzeczy po prostu stały się wypadkiem, bo nikt tego, nikt tego nie potrafi skontrolować. Ale słów, krótka przerwa i prawna autorska, jak to wygląda. Z jednej strony mamy dozwolony użytek edukacyjny, czyli e, ten poziom w prawie, który gwarantuje instytucjom oświatowym, badawczym dowolne wykorzystywanie w dowolny sposób materiałów rozpowszechnionych do celów edukacyjnych, do celów oświatowych czy do prowadzenia własnych badań. Co powoduje, że te instytucje mogą na przykład tymi materiałami wymieniać się z uczniami, mogą je sterować, mogą je dostarczać, uczniom mogą je remisować do ciągłości edukacyjnej, mogą je przetwarzać, a w Polsce dzięki dosyć szerokiemu złonemu użytkowi te instytucje mogą nawet wymieniać się z uczniami i tworzyć system wymiany zamkniętej, czyli na przykład zamknięty e-learning, czy dyski wirtualne, o ile nie przekroczą granicy rozpowszechniania tego w sieci w taki sposób, że uczniowie z innej grupy, czyli szkoła albo nieuczniowie będą mieli do tego To jest bardzo poważna granica. Kiedy dochodzimy do tej granicy, czyli chcemy już rozpowszechniać sieci szerzej niż e, poza e, naszą grupą uczniowską, poza dozwolonym użytkiem edukacyjnym, na ratunek na szczęście przychodzi nam ta druga rzecz, która była w tytule prezentacji – czyli przyniosę z sobą edukacyjną. Stwarce edukacyjne, czyli znacznie mniejsze pudełko, znacznie mniejszy silos też do złotych w ramach którego mamy treści i materiały edukacyjne, które są do do wykorzystania ponownego kopiowania, modyfikowania i rozpowszechniania za zgodą autorów, za ich praw autorskich osobistych, ale równocześnie bez konieczności uzyskiwania specjalnej zgody. To jest bardzo ważne, ponieważ te materiały są znacznie szerzej uprawniające użytkowników do tego, żeby mogli z nich korzystać, pozwalają na znacznie więcej, dzięki czemu można personalizować proces edukacji, można indywidualizować ten proces, można też wychodzić z nim poza ramy szkoły, poza ramy tych zamkniętych systemów typu e-learning, poza ramy szkoły fizycznej. Można zacząć coś robić w tej rzeczywistości, do której pakujemy nasze możemy żeby zaczęli z nią igrać, ponieważ chcemy kompetencji, które się rzeczywiście szybko rozwijają i które będą realne kompetencje, które szybko można wdrożyć na rynku pracy. Więc otwarte służby edukacyjne takie właśnie są, plus jeszcze jest ten większy zakres dozwolonego złamego edukacyjnego, który dotyczy wszystkich treści, ale daje niewielkie uprawnienia. Przy czym same otwarte służby edukacyjne, co łączy, to jest dla mnie gorączką i tym zawodowo Same w sobie już są podzielone. Są podzielone na takie pudełeczka. Mamy wolne licencje, które pozwalają nam korzystać w bardzo swobodny sposób, tak jak przed chwilą, z tych czterech swobód, dzięki licencjom CC BY, ale CC BY SAKE, kreatywkom uznania autorstwa lub końcu uznania autorstwa w tych samych warunkach. To jest na przykład Wikipedia, e, wolne lektury, czy dzisiaj rano opublikowane pierwsze testowe podręczniki w, w ramach programu Cyfrowa szkoła finansowa, finansowanego z pieniędzy publicznych w Polsce. Które dają nam to bardzo cztery ważne słowa. A w tym też jest osoba tak jak ta na akademii, pewnie nawet bardziej znane od tych dwóch przykładów, bardzo dobrze się rozprzestrzeniająca na całym świecie, który tych czterech słów nie gwarantuje, ponieważ zabranie komercyjnego wykorzystania. Więc mamy worek, który bardzo często nawet nauczyciele i edukatorzy my nie traktują jako jeden, który bardzo często tak naprawdę jest od siebie zupełnie odsądny. odrębny, to są dwa różne pudełka. Dosłownie, pudełka, bo tak należałoby o tym myśleć: pudełka wręcz silosy. Metalowe albo betonowe, z których nauczyciel czy uczeń, który chciał legalnie skorzystać, musi być świadomy tego, że one się ze sobą bardzo często wykluczają. Tworzenie materiału, który ma być na wolnej licencji, będzie się wykluczało z wykorzystaniem takiego, który na takiej licencji nie jest opublikowany. Albo gdyby ten uczeń chciał skorzystać z czegoś, co jest najświeższą publikacją ginową w ramach swojego procesu edukacji, to dozwolony tak oczywiście edukacyjne, nie pozwolił na wykorzystanie tego materiału, ponieważ on się nie mieści w otwarce zasobów edukacyjnych. Więc mamy szerszy problem, gdybym skoczyć poziom wyżej trzech udawek, trzech silosów zupełnie odszedł z siebie od Jeden to są zasoby edukacyjne w wolnych licencjach, drugi to są te na niewolnych licencjach na otwartych, czyli takie jak plan I trzecie to jest to, co możemy zrobić w edukacji w ramach dozwolonych użytku edukacyjnych. I moim zdaniem to jest właśnie ten kurs, na którym edukacja się w jakiś sposób um, wysypie w wywali, wręcz może utonie, albo utoną jakieś generacji uczniów, które będziemy próbować pakować do rzeczywistości, w której są ogromne problemy prawa autorskie, ponieważ technologii się kłócą z prawem autorskim, XX wieku i na początku XXI wieku bardzo intensywnie, a równocześnie edukacja wymusza na nich to, żeby to robili. Robili, ale w systemie, który nie rozwiązał wcześniejszego problemu. Żeby było śmieszne tak naprawdę, jesteśmy na kilku takich dziwnych drogach, które mają szansę to uregulować, ale w bardzo zły sposób. Gdybyśmy sobie porównali do zmiany użytek w Polsce i Hiszpanii, mieliśmy okay. pierwszych problemy. Polska, Hiszpania, e, chociaż wyróżą się tym, że w Hiszpanii w ogóle nie ma z definicji dozwolonego urzędu edukacyjnego, a w ramach korzystania nauczycieli wyższej z treści zamkniętych kursach i learningowych, dowolnych treści, trzeba opłacić organizacjom zbiorowego zarządzania za wykorzystywanie tych treści. Co jest zupełnie e, inną sytuacją niż na którą w, w Polsce. Jeśli na przykład w takim programie jak WSZ zacznie to normować, będziemy mieć do czynienia raczej z ograniczaniem dozwolonych do użytek w poszczególnych krajach, więc sytuacja jest jeszcze gorsza nie lepsza. No dobrze, ja. no, czy da się coś z tym zrobić, czy da się to pudełko otworzyć i zacząć Między tymi zasobami? Tak, są dwa proste rozwiązania. E, pierwsze, trochę węższe, powinniśmy zacząć jeszcze przerytwierać zasoby edukacyjne, zwłaszcza zasoby edukacyjne finansowane ze środków publicznych. Możecie zaręczając się robić już teraz, możecie na stronę wolniej podręcznych i petycję, albo dołączyć do koalicji w tej edukacji, jeśli jesteście organizacją. E, ale druga ważniejsza rzecz, której potrzebujemy, żeby zaczęła się robić, to jest myślenie o reformie prawa autorskiego z perspektywy edukacji. Z perspektywy edukacji, która ma bardzo szerokie potrzeby. Potrzeby, które niestety są wymuszane już nie tylko przez rynki pracy ale też przez rzeczywistość. Ta rzeczywistość w ogóle nie jest odzięcie w tym momencie, w żaden sposób przez aktualne prawa autorskie. Zwłaszcza zlądu, że złotą już edukacja jest tym punktem, o który powinniśmy walczyć, który powinien być poszerzany, nigdy nie zamierzamy w dół, nie zamierzamy do kraju, w którym mamy na przykład go węższy. I tak naprawdę dopiero, jeśli będziemy mieli te dwa punkty, będziemy w stanie mówić o tym, że edukacja jest w stanie uniknąć jakkolwiek kursy zerzowniowego z prawem autorskim i z Dzień. Dziękuję. Dzień. Dzień dobry. Dzień dobry.